Cześć, słuchajcie audycji Gra Warta Świeczki Przegrywnik, w której będziemy sobie rozmawiać o ciekawych naszym zdaniem, aktualnościach z planszówkowego świata. Będą mówić dla Was Ola Szyszło i Paweł Kajak i zacznijmy może od crowdfundingu, co tam się ciekawego działo ostatnio. No to na pewno olbrzymi sukces finansowy kampanii na Kickstarterze Lords of Hellas. Zebrano z tego co pamiętam milion siedemset funtów, to jest dużo złotych. Milion siedemset tysięcy funtów. Ja nie jestem z najlepszą z to, to jest dużo milionów złotych. Tak jest. Osiem. No, tak naprawdę, na naprawdę bardzo dużo pieniędzy zebrano. Na tak. Lords of Hellas jeszcze chyba ze dwa razy się pojawi w dzisiejszej audycji. Przy okazji takiej krótkiej dyskusji na jeden z tematów i jeszcze w pytaniach od naszych słuchaczy, bo takowe się pojawiły. Dzisiaj jak nagrywamy tą audycję to akurat kończy się fundować chyba ósmy sezon Game Troll TV zebrali chyba ponad 8000. 8 tysięcy. Coś powiem, takiego. No. Nie wiem, czy do momentu, jak nie skończymy nagrywać, to przypadkiem kolejny cel im się nie ufunduje. No ale to to jest na pewno też taki pozytywny akcent, jeśli chodzi o inwestowanie wizów czy planszówkowiczów w media planszówkowe, tak jak ostatnio rozmawialiśmy o Patronite Piotrka Piechowiaka. No. Tak teraz Game Troll TV już któryś raz z rzędu taką kampanię z sukcesem prowadzi. Trzeba się chyba cieszyć z tego. Gratulacje. I wreszcie chyba jedyna w tej chwili trwająca kampania na Wspieram to związana z grą, czyli gra stworze w takich klimatach mitologii słowiańskiej. No mnie to troszkę kręci. W sensie tematyka te w ogóle. I to jest taka chyba bardzo niedoreprezentowana tematyka, jeśli chodzi o gry planszowe. Bo z tego, co kojarzę, taką Chyba ostatnią produkcją, jaka się właśnie w tym temacie obracała, to była Slawika i potem taki samodzielny dodatek Slawika Równonoc. Średnio chyba przyjęta gra, z tego co pamiętam, chociaż ja całkiem całkiem dobrze wspominam to taka gra z maksymalnie złą interakcją między graczami to naprawdę można było się mocno pokłócić może, może warto wrócić do tego tytułu za jakiś czas natomiast no właśnie w tej chwili funduje się stworze w zasadzie gra już się ufundowała teraz już po prostu kolejne stretch gole na tą chwilę chyba około 90 tysięcy mają zebrane może warto się tym zainteresować. Bardzo fajnie to wygląda i tutaj ten, ta kampania reprezentuje mój ulubiony typ kampanii, czyli niezależną kampanię. Która tak bo nie, nie wychodzi jakby z żadnego wydawnictwa czy z jakiejś dużej firmy, tylko jest po prostu no, niezależna. Także no, można powiedzieć, że to jest to, o co chodzi w crowdfundingu. Może warto zwrócić uwagę, bo temat na pewno ciekawy, filmik promocyjny, który mają jest w ogóle świetnie zrobiony, tak właśnie klimatycznie dosyć i język jakim się tam posługują, czy przynajmniej takie wtrącenia są takie naprawdę dodające tej atmosfery Fej, prasłowiańskiej. I to tyle, jeśli chodzi o crowdfunding. Teraz tak sobie pomyśleliśmy, że rzucimy okiem do sklepów planszówkowych i to, co tam nam się właśnie rzuci w oczy, przedstawimy. Tak, ja zwróciłam uwagę przede wszystkim na Kowali Losu. Mhm. To jest y, gra, ona chyba jakoś w jakąś w lipcu chyba. Ona w się, tak się, wydaje że Przynajmniej lipcu, takie terminy gdzieś tam są chyba podane się pojawi. E, to rebel to e, wydaje, z tak, tego co w, pamiętam wydawane przez wydawnictwo Rebel. I co takiego ciekawego ci się tam rzuciło w oczy I to co, to, co mnie zainteresowało i tak naprawdę głównie to, tam nawet jakoś się specjalnie nie wgłębiałam, ale ten mechanizm, który polega na zmianie tego, co widnieje na kostkach, czyli hmm. wraz z rozwojem gry, zmieniają się kości, którymi rzucamy i to nie w ten sposób, że dostajemy jakieś inne, nowe, więcej, czy cokolwiek takiego, tylko wymieniamy ściany na kostkach. Mm -hmm. No tak, Jak to... zdobywamy to gdzieś tam w czasie gry, nie wiem jak to wygląda. To, to, to, to może być ciekawa mechanika, tak jak mieliśmy chyba w zeszłym roku premierę Mystic Veil, gdzie składaliśmy karty po prostu, mm -hmm. e, tak teraz składamy kości. E, jestem tylko ciekaw jak, jak trwałe będą te kości po prostu z wyciąganiem ścianek i też jak łatwo będzie się zdejmować te ścianki, żeby nie było tak jak z takimi płaskimi, malutkimi kawałkami Lego których się nie daje rozdzielić, chyba że ktoś ma dobry <śmiech> No to wyglądało tak, że chociaż to może być trochę tak, jak z tymi lewami. No, ale to zobaczymy. Bo one mają taką wypustkę i ona wchodzi w jakąś dziurkę w kostce. No, zobaczymy. Najczęściej używanym słowem w recenzjach będzie przepiękne bo grafiki są ładne są kolorowe, więc myślę, że kilku recenzentów się pokusi o stwierdzenie, że ta gra jest wykonana przepięknie. Ja też zwróciłam uwagę na tę grę ze względu na to, że okładka wygląda przepięknie. Przepięknie, dokładnie. <gry> Tak, z tego co ja tam wypatrzyłem, to powraca wreszcie po kilku latach nieobecności gra 1960 The Making of the President o kampanii prezydenckiej w Stanach pomiędzy Kennedy'em a Nixonem. To jest gra, której bardzo długo nie było, o którą bardzo długo gracze się dopytywali. No i wreszcie mamy nową edycję od GMT Games. To teraz jakby sobie połączyć z premierą, no już nie taką świeżą, gdzieś sprzed miesiąca House of Cards, to jeżeli ktoś jest fanem takich właśnie politycznych klimatów i kampanijnych klimatów, to może warto rzucić okiem. W kilku sklepach można właśnie 1960 The Making of the President znaleźć. A z takich tematów innych, które też można w kilku sklepach znaleźć, w zasadzie klimatów nie planszówkowych, ale dostępnych w sklepach planszówkowych, to e, moją uwagę przykuła gra RPG Tales from the Loop Taka lata 80. i y, roboty. Takie zaawansowane, takie pomieszane właśnie lata 80. z ciężkim takim science fiction, coś w stylu Stranger Things. W sensie tak klimatyczny. Stranger Things i side. Tak, coś takiego. Przy czym to jest ciekawe, bo to była gra, która fundowała się w zeszłym roku na Kickstarterze. Podobnie jak z sitem, gdzie jakby tym pomysłem na stworzenie gry, czy, czy świata były prace Różalskiego, tak tutaj jest taki szwedzki malarz, czy szwedzki grafik, który właśnie też od dłuższego czasu właśnie upycha takie futurystyczne klimaty, roboty w świecie z kolei lat 80. I tutaj właśnie w tym całym Tales from the Loop też się wcielamy w dzieciaki, które coś tam odkrywają, więc znów tak jak przy poprzedniej grze 1960, funny, House of Cards mogliby znaleźć może coś dla siebie, tak tutaj Funi Stranger Things mogliby się zainteresować. Jest taka strona Drive-Thru RPG, gdzie można kupić sobie ten podręcznik w PDF-ie, też to wychodzi tam około 100 zł. Wersja drukowana, to tam nie wiem. 150 chyba z tego co widziałem w sklepach także może warto zwrócić uwagę i pójść w takie klimaty RPG Paweł wybrał gry idealnie pod siebie bo jest fanem i House of Cards i Stranger Things tak dokładnie Coś jeszcze, Ola, rzuciło ci się w oczy? Nie. Dobrze. Znaczy nowych rzeczy na pewno jest dużo, ale no, nie sposób powiedzieć o wszystkim, więc to takie. Ja skupiłam rzeczy, które... się na jednym. Także to takie rzeczy, które gdzieś tam faktycznie przykuły naszą uwagę. No i dobrze, i przechodzimy do krótkiej dyskusji. Mamy jeden albo dwa takie tematy. Od czego zaczniemy? Egzemplarzy recenzenckich i płatnych recenzji, czy odrzucania pudełkami? Odrzucania pudełkami. Świetnie, zacznijmy odrzucania pudełkami. Szybki wstęp. Łuki niszczy gry planszowe. Tak, i to jest e, niesamowicie śmieszne dla mnie. <laughs> I może jestem prymitywem, może wiele komentarzy, które e, gdzieś pojawiły się pod filmikiem Łukiego i pod filmikiem, w którym on wyśmiewa część komentarzy, czy, że tak powiem, no, pokazuje dystans, powinny też e, zostać przypięte do mnie, jakim to jestem klanszówkowym barbarzyńcą. Generalnie zaczęło się od tego, że Łuki gdzieś tak luźno podszedł do recenzji gry Uczta dla Odyna, ale rzucił posiącał. jakimiś komponentami, jakimiś woreczkami strunowymi no i potem zaczęła się awantura. Ja uważam, że to jest śmieszne, że w ogóle powstała taka awantura, no ale okej, okay, rozumiem, że ludzie mają różne podejście do gier, natomiast ja staram się szanować obydwa znaczy, nie mam nic przeciwko temu, jak ktoś sobie wszystko koszulkuje, ale jeżeli ktoś swoją grę gdzieś tam trochę rzuci. Ja nie mówię o niszczeniu, tak? No bo to też nie jest tak, że on tam zgniatał te pudełka. No chociaż w drugim filmiku zniszczył z premedytacją pudełko do dodatku. Puste w dodatku. W dodatku. W dodatku puste. Tak. A co ty robisz z pudełkami od dodatków? E, najczęściej wyrzucam. Kiedyś trzymałem tak jakby z myślą o potencjalnej odsprzedaży gier, Hmm. natomiast problem polega na tym że nawet jeżeli przełożę komponenty do pudełka z podstawką to gdzieś pudełka po dodatkach muszę trzymać i w pewnym momencie ich się zrobiło na tyle dużo że no jakby... zdałem trzymać sobie sprawę że pudełka. chyba jednak jak będę sprzedawał to sprzedam wszystko razem i potencjalnemu kupcowi powiem, że przepraszam nie mam oryginalnych pudełek od dodatków tutaj masz wszystko w jednym pudle hmm. no, nie wiem, jakoś, jakoś... Akurat pudełko to jest ostatnia rzecz, która gdzieś tam y, budzi u mnie sentyment. Tak czy siak, y, ten drugi filmik, gdzie Łuki y, reaguje na te komentarze, y, mnie rozbawił. Ja się spoko... Ja w ogóle dopiero z, jakby zorientowałem się, że jest awantura, jak zobaczyłem ten drugi filmik. W sensie nie wiedziałem o co chodzi, gdzieś w jakimś wątku chyba na forum zobaczyłem, że jest awantura, jest link do tego filmiku, gdzie Łuki odpowiada na zarzuty. Dopiero w, jakby cofając się w czasie doszedłem do tego, że coś faktycznie tak, się, się zaczęło? wydarzyło. No i tam było wiele argumentów, że sporo osób odsubskrybowało, w sensie sporo, no to tam było kilkanaście jakby w ciągu jednego dnia. Ja akurat byłem osobą, która znowu subskrybowała, bo od jakiegoś czasu miałem niezasubskrybowany ten kanał, bo po prostu jakby materiały, które się tam pojawiały, czy gry jakoś mało mnie interesowały. Więc, więc sobie wyłączyłem subskrypcję, ale ja po to potem... Naprawdę, no jak, jakby widząc dystans do... Nawet nie tyle samych gier, co do samego hobby. Więc stwierdziłem, że to dobrze trzymać rękę na pulsie. Teraz mówiąc zupełnie poważnie, tak sobie myślę, że te wszystkie argumenty o tym, że ludzie odsubskrybowali i tak dalej, że to jest taka kara dla Łukiego, zacząłem sobie myśleć, że może akurat wyjść mu to na dobre, przez to, że wśród jego subskrybentów będą osoby, które rozumieją jego humor i jego podejście. Mm. Że nie będzie miał jakby wśród swoich regularnych widzów osób, które po prostu będą cały czas narzekać, i jakby będą odbierać te jego materiały nie tak, jak on by sobie tego życzył, czy nie tak jakby chciał, żeby były odbierane. I myślę, że akurat z tej całej, nazwijmy to w, w cudzysłowie, awantury, <gry> może akurat wyjdzie coś dobrego dla jego kanału. Ja po raz kolejny po prostu... Mam problem z tym, że afera jest zrobiona z czegoś, co w ogóle nie jest poważne. Sugerujesz, że gry nie są poważne. Muszę Ale... odpowiadać na to pytanie. <śmiech> nie, nie było zadane przez e, naszych słuchaczy, więc, więc nie. I teraz przechodzimy do drugiej części awantury o recenzentów, czyli tej o płatne recenzje, o to, czy egzemplarze recenzenckie są formą wynagrodzenia dla recenzentów. Tutaj się znowu rozpętała burza. Generalnie ten temat, podejrzewam, jest tak stary jak recenzje gier planszowych i recenzje w ogóle różnych rzeczy. <grym audible> Chyba w ogóle. To czy egzemplarze recenzenckie, czegokolwiek, czy jest to książka, gra komputerowa, gra planszowa, czy samochód, to jest forma wynagrodzenia dla recenzenta. Przy czym no, ten temat jakoś ostatnio odżył. Dlaczego odżył, to ja mam pewną teorię, ale to może za chwilę. Jak ty się na to zapatrujesz? Powstały generalnie dwa teksty, jeden taki dwuczęściowy. Czy te teksty twoim zdaniem wnoszą coś nowego i czy ta awantura w ogóle jest warta takiej awantury? Mi się wydaje, że to tak jak powiedziałeś, że to jest y, dyskusja, która toczy się w każdej branży od zawsze, albo może i nie toczy się, tylko się toczyła. I wydaje mi się, że y, takie roztrząsanie po raz kolejny tego samego, czyli czy skoro recenzent dostaje egzemplarz dla recenzenta, to czy na pewno nie będzie stronniczy, no to tak naprawdę nigdy nikt nie dojdzie do ładu i nie, nie znajdzie odpowiedzi na to pytanie. No bo nie ma tak naprawdę dobrego rozwiązania. Trzeba w pewnym momencie chyba zaufać, że y, rynek mediów planszówkowych w tym wypadku y, nie będzie się składał z recenzentów, którzy bojąc się tego, że gdzieś tam im potem nie pójdzie, nie wiem, wydawca im nie wyśle gry, y, będą chwalili tylko i wyłącznie po to, żeby pochwalić mhm. grę, żeby dostawać kolejne. Bo wydaje mi się, że taki recenzent już przestaje być recenzentem, traci swoją wiarygodność i nikomu by się to nie opłacało tak naprawdę. Bo ani wydawca, jeżeli wydawca by się obraził, że ktoś skrytykował jego grę, to to by było bardzo niepoważne. I wydaje mi się, że jednak skoro te planszówki dążą, jakby ta branża się coraz bardziej rozwija jakby też chyba idzie w tym kierunku, że będzie to jakaś profesjonalna relacja pomiędzy recenzentem, który najbardziej. Nie, nie będzie stronniczy i wydawcą, który się nie będzie obrażał. Zresztą ja myślę, obraża, że już to, co wielokrotnie mamy jakby powody sądzić, że już tak jest. Przynajmniej, przynajmniej jeśli chodzi o tych topowych recenzentów mhm. polskich. Natomiast nie rozumiem, dlaczego ci sami recenzenci znów dają się wciągać w tą samą dyskusję jedyną wartością dodaną z tych tekstów, a w zasadzie z tego dwuczęściowego tekstu na Games Fanatiku, to jest to, że wreszcie jest takie kompendium argumentów przeciwko osobom, które gdzieś sugerują stronniczość recenzentów, że po prostu następnym razem będzie można odesłać tutaj do tego tekstu i koniec, tak? I, i dyskusja może skończy się o wiele szybciej. Natomiast no też mamy w tej chwili jakby taką sytuację, że część osób czy mniej, czy bardziej słusznie twierdzi, że część recenzentów w jakichś tam sytuacjach zachowuje się w sposób stronniczy. Z drugiej strony już mamy takie tworzenie obrazu recenzenta jako tego, który bardzo uciemiężony niesie kaganek oświaty planszówkowej za darmo i tak dalej. Więc no to jest, tak jak mówię, no... Dyskusja, która nie zaczęła się teraz i też nie ma szans na to chyba, żeby się skończyła, natomiast mam nadzieję, że w przyszłości jakby czas trwania tych sporów będzie coraz krótszy. Tam jeszcze przy okazji tej dyskusji pojawił się temat wynagrodzenia takiego pieniężnego za, za recenzję i tutaj też chciałam powiedzieć, że moim zdaniem pisanie recenzji za wynagrodzenie, takie od kogoś, kto wyprodukował tą grę, mhm. nie będzie recenzją, tak? To będzie raczej zaangażowaniem w kampanię. I wydaje mi się, że w przypadku po prostu robienia recenzji zawodowo i tak mi się wydaje, że podobnie to działa w innych branżach, że po prostu dostajesz materiały, które recenzujesz, nie pieniądze za dokonanie tej recenzji. Pieniądze ewentualnie może ci zapłacić, nie wiem, na przykład... Gazeta, dla której piszesz recenzję książek, magazyn czy cokolwiek, czy serwis w internecie. Widzisz, ja bym akurat tutaj widział to tak, że gdybyśmy mieli recenzentów na tyle mocno obłożonych i na tyle popularnych, że tak powiem wydawca musiałby się dobijać do nich o to, żeby zrecenzowali jakąś grę, bo wydawca wie, że to jest dobra gra, a jednocześnie recenzent jest w stanie zapewnić tej grze większy zasięg. Wydaje mi się, że forma wynagrodzenia na zasadzie takiej, że po prostu wchodzisz w kolejkę, czy masz jakby priorytet na kolejności recenzowania. Moim zdaniem może w tą stronę powinni iść recenzenci, że dostajesz egzemplarz recenzencki, normalnie zrobię tą recenzję w tyle i tyle, ale ja mogę zrobić ją szybciej. Przy czym wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten moment. To mm, się że, też tak wydaje, że, że to... Na razie jakby to obłożenie nie jest na tyle duże. Tym bardziej, że recenzenci też w sumie sami chcą jak najszybciej robić, żeby być tymi pierwszymi, którzy daną grę zrecenzują, no bo wiadomo, że to też daje im pewną korzyść z tego, że są pierwszymi, którzy o czymś powiedzieli, przez co też mają potencjalnie największy zasięg swoich materiałów. Ale to mi się wydaje, że to tak jak w... nie wiem, nie wiem, czy kojarzysz, był taki moment, że w polskiej blogosferze pojawił się, pojawiły się informacje na temat tego, ile zarabiają blogerzy. I to był tam blog no, kominka kojarzę. i tam się okazało, że zgarniają naprawdę dobry hajs różnego rodzaju reklamy. Tu właśnie jakby pada jedno ważne stwierdzenie, że to są pieniądze, które, które, które dostają e, blogerzy za wzięcie udziału w kampanii danego produktu. Mhm. Że to nie jest tak, że oni recenzują te produkty, tylko o nich piszą i zawsze, przynajmniej ja chyba nigdy się nie spotkałam z tym, żeby był e, tekst jakby taki będący częścią jakiejś tam kampanii, nie wspominający o tym, że to jest tam powstały przy współpracy z. Mhm. No i wydaje mi się, że, że jakby taka recenzja jako taka, no raczej nie powstaje nigdy w ten sposób, że się za nią płaci. I egzemplarz to jest egzemplarz i nie jest jakby, jest materiałem, na podstawie którego... można zrobić masz recenzję. zrobić recenzję mhm. tylko. No tak, w tej całej dyskusji zabrakło mi tylko jednej rzeczy. Jakby powodu, dla którego znowu ona rozgorzała. A powód wydaje mi się tutaj dosyć... Prosty do zidentyfikowania i teraz, nie wiem, może wyjdę na trola, który atakuje sukces Polaków za granicą, ale wydaje mi się, że takim katalizatorem przynajmniej całej tej dyskusji, czy tego, że ten spór znowu odżył, było to, co się działo przy okazji kampanii Lords of Hellas klanszówkowicze byli po prostu zasypywani gdzieś jakimi właśnie recenzjami, czy prezentacjami, czy wrażeniami. I tutaj recenzenci sami się, że tak powiem, poprosili o tą kolejną odsłonę sporu, czy to są płatne recenzje, czy to są płatne materiały i czy oni mają z tego jakąś korzyść od wydawcy, czy od autora, czy od kogokolwiek związanego z projektem. Bo niestety, ale jakby fala hypu, jaka powstała przy tej grze, była tak ogromna i chyba wciąż ona istnieje, chociaż no teraz zapewne po zakończeniu kampanii już będzie, że tak powiem, powoli opadać. No nie dziwmy się, że ludzie jak widzą piątą, szóstą, czy siódmą recenzję, czy wrażenia z rozgrywki w ciągu miesiąca, tej samej gry i wciąż nawet mamy to samo. Jeżeli nawet ta gra jest tak dobra, jak, jak twierdzą, no to nie dziwmy się, że w pewnym momencie ludzie zaczną gdzieś kwestionować to, czy te recenzje są rzetelne. Tym bardziej, jeżeli mówimy o grze, która jest, nie pamiętam w tej chwili, od jednego czy od dwóch do czterech czy pięciu graczy, ma cztery niezależne drogi do zwycięstwa i te drogi są, że tak powiem, równoprawne, można zacząć się zastanawiać, czy każda z tych recenzji, czy każdy z tych tekstów, czy każde z tych pierwszych wrażeń faktycznie jest zrobiony rzetelnie. I stąd potem jest bardzo blisko do pytania, dlaczego taki tekst powstaje i dlaczego jest taki natłok ich. I myślę, że tutaj właśnie jakby nie powodem, ale właśnie katalizatorem tego wszystkiego było to, że nagle wszyscy się rzucili na jedną grę, a zwykli gracze czy użytkownicy, forum czy grupy już byli po prostu przeładowani informacjami o tym tytule. No to świadczy też o tym, że jakby recenzje, które gdzieś tam mogą się pojawić w sieci są przede wszystkim takim silnikiem marketingowym dla każdego produktu. Jeżeli chodzi o Lords of Hellas, nie grałam, więc ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Nie wiem, nie, chyba nie będę dyskutować z tym co mówisz. <gry> <gry> Okej, okay. to tyle, jeśli chodzi o, o tą o awantury. O tą część awanturową. Teraz przechodzimy już tylko do e, szybkich pytań od naszych słuchaczy. Dostaliśmy 7 pytań od trzech osób, więc e, zaczniemy od Piotra Ciesielskiego, który zadał pierwsze trzy pytania, e, pierwsze, najprostsze. Dlaczego nie wrzuciliśmy tego posta, w którym zapraszamy do zadawania pytań na grupę gry planszowe, bo może wtedy byłby lepszy odzew. Może by był, ale chcieliśmy też sprawdzić, jakby jak działa nasz własny kanał, nie wiem, promocyjno-zachęcający do zadawania pytań. Mo może powinniśmy się zgłosić gdzieś, żeby nas zrecenzowali, to byśmy się... Na płatnej recenzji najlepiej. O, no. <laughs> tak, jak tylko będzie nas na nią wstać. Także to pierwsze pytanie. Chcieliśmy tak trochę sprawdzić, jak, jak bardzo jesteśmy w stanie naszych słuchaczy... Zaktywizować. zaktywizować sami jakby własnymi kanałami a niekoniecznie wrzucając e, wszystko na grupę i ten wynik 7 pytań od trzech osób jeśli chodzi o liczbę pytań okay. Okay, jesteśmy zadowoleni wolelibyśmy żeby na przykład było 7 pytań od e, czterech osób. To by było troszkę lepiej, ale no tak jak mówię, wciąż wynik całkiem niezły. Dalej, następne pytanie, czy wracamy z bardziej regularnymi audycjami i to jest bardzo trudne pytanie. Bo nigdy nic nie wiadomo. Bo nigdy nic nie wiadomo, to ostatnią przerwę, tak jak mówiliśmy w audycji poświęconej Unlockowi, no mieliśmy taką długą przerwę ze względu tam na zawirowania zdrowotne i tu nigdy nic nie wiadomo więc no, ciężko powiedzieć. Będziemy się starali przynajmniej te dwie audycje w miesiącu, może trzy nawet nagrywać, ale no, czy można mówić o regularności, to chyba nie do końca w naszym przypadku, a przynajmniej nie w tym roku. W zeszłym roku było trochę lepiej. Może pogramy coś. Może pogramy coś wreszcie. A nie, że tak po prostu przeczytamy opis i potem nagrywamy audycję. Dobrze. I teraz no to w zasadzie pytanie, które już częściowo zostało odpowiedziane, czyli jeszcze chyba tylko wy, czyli my, nie skomentowaliście szału 2000% wokół Lords of Hellas i pytanie, czy wspieraliśmy tę grę. Nie wspieraliśmy, myślę, że już skomentowaliśmy. Sukces na pewno duży, mhm. różne rzeczy się z tym wiązały, zobaczymy jak dobra faktycznie jest ta gra, jak się wreszcie ukaże. Tak jak mówię, no wydaje mi się, że jakby ten hype, który został szczególnie w Polsce nakręcony, to było trochę za dużo. Przynajmniej jak dla mnie. I z tego powodu ja też straciłem w pewnym momencie zainteresowanie tym tytułem, bo tak jak zresztą chyba rozmawialiśmy... Ty jesteś takim hipsterem, nie? Nie że jestem ty hipsterem, jesteś, tylko jak ktoś bo... mi za przeproszeniem no wciska już coś na siłę i gdzie się nie obrócę, tam widzę figurki i tak dalej, no to już, no już mam dość. Także... Ja nie miałam kasy. No tak, no bo to zdecydowanie droby, no. było dosyć drogie tam za podstawkę że. Ale mogę zrecenzować. To były trzy pytania od Piotrka Ciesielskiego. Bardzo dziękujemy. Teraz trzy pytania przesłane na Twitterze od Łukasza Giersza. Pierwsze pytanie. Nasze top 5 gier. I to... A musi być 5, bo ja mam top 3. Ja myślę, że zrobimy sobie... <grym> Może być, no to słuchamy. Top 3. Ja mam tak, taką y, trójkę gier, w które najbardziej lubię grać. Y, a przynajmniej tak mówię. I jakby tego się trzymam. Niekoniecznie tak czujesz, ale tak mówisz. Ja już zostałam przy tym. Stwierdziłam, że nie będę mieszać w tej mojej trójce. Mm -hmm. y, jest to Martwa Zima. Bardzo lubię y, zdrajce tam. Bardzo to lubię. I bardzo jest mi smutno, jak nie ma zdrajcy. Y, Roll for the Galaxy. Bardzo dużo kolorowych, y, fajnych kostek i 51 stan Master Set Master Set, bo w tamto nie umiem grać to nie Master Set ale to... grałaś, czyli ale... był świadomy tak, tak, tak tak no i to jest moje top 5 złożony z trzech gier. dobrze, ja myślę, że nagramy sobie jakieś takie top 5 czy może gry, które warto znać naszym zdaniem ja tak jak miałabym powiedzieć o pięciu, czy o trzech grach, dobrze mam nadzieję, że Łukasz tutaj nam wybaczy Did at Omaha Beach gra wojenna, moja ulubiona w tej oh, yeah. chwili wojna jednoosobowa w dodatku, Robinson Crusoe od Portalu, mm -hmm. chyba nie wiem, no najlepsza gra, która jednocześnie jest i klimatyczna, i przygodowa i ma w sobie coś z takiego optymalizowania w stylu euro no i wreszcie... No więc to jest bardzo ciężko wybrać. Szczególnie, że zawężyłaś do trzech. To jest, to jest w ogóle masakra. Trzecia gra, Ora et Labora". Jedna z takich chyba trochę niedocenionych gier Rosenberga. Nie wiem, jakoś, jakoś z tych wszystkich agrikoli, leawrów, kawerny i z Uczty dla Odyna, w którą nie grałem. Może, może to jest nowa najlepsza gra moim zdaniem, ale Ora Labora gdzieś naprawdę z jakiegoś powodu najbardziej mi się podoba. Także to moje top 3. Jakieś większe takie zestawienie gier sobie nagramy. Może to był taki długo. teaser. To dobrze. Ulubione źródło informacji o planszówkach. Kanał YouTube, blog. Słucham Cię, Ola. Paweł Kajak. Nie. Paweł Kajak zawsze wysyła mi wszystkie linki. Ja mam problem z YouTube'em, który polega na tym, że ja nie potrafię z niego korzystać i na przykład nig <słyski> <słyski> znaczy, nigdy nie mam tak, że odpalam YouTube'a po prostu i sobie patrzę, co tam mi z subskrypcji wyskakuje. Może być to związane z tym, że niczego nie subskrybuję, więc mi nic nie wyskakuje. Więc ewentualnie idę po jakieś tam polecenia gdzieś tam, co mi sprawy wyskakuje, ale zaczyna się to od tego, że ty mi wysłasz linka, no. Umówmy się. <grystanie> ewentualnie yy, drugą rzeczą to jest to, bo na Facebooku z kolei tam umiem korzystać z rzeczy i jak mi wyskakują rzeczy na Facebooku, to je odpalam. To są <grystanie> Facebook i Paweł Kajank, może być? No, na Facebooku dużo masz planszówek, oprócz grupy gry planszowe. Tak, no mam... tak o, ci wyskakują? Tak, tak ha, w sensie fanpage'a, e, no, tak? Że mam okay, fanpage'e okay. yy, jakichś tam recenzentów i w ogóle. Yy, tak. I bardzo, o, bardzo lubię, taki jest yy, chłopak yy, Actual LOL. I on mm. robi takie, że piosenki śpiewa i yy, tam są recenzje gier, ale te, no, jest fajny, jest zabawny i jest naprawdę bardzo fajnym twórcą, jeżeli chodzi o media branżowe mm. moim zdaniem. Ja tak... Z... O, jeszcze lubię tego. <grymne> Dobrze, to ty sobie przypominaj, a ja powiem a -a. tak, z blogów planszówki we dwoje. E, e, chyba głównie przez to, że mają spójne, spójny system newsów, czyli co dwa dni czy po weekendzie, czyli po trzech dniach jest zebrana garstka newsów tego, co się działo w mediach planszówkowych. Plus e, oczywiście daje nam to pewien lepszy zasięg, bo też... E, Zawsze o nas pamiętają, więc tutaj moim zdaniem bardzo mm, rzetelne źródło mm, takich informacji o planszowkowej blogosferze i też e, oprócz tego jakby ta ich własna twórczość, czyli e, recenzje też zawsze sobie bardzo ceniłem. Jeśli chodzi o kanały youtubeowe, no to w tej chwili chyba moim ulubionym to jest No Pan Included. O właśnie no, Oni o. są, oni Jego są... Robię chyba bardziej przez to, jak opowiadają, niż co o nich opowiadają. No nie wiem, po prostu... Ja mam tak, że po prostu lubię słuchać, jak ludzie mówią o grach. Dlatego gdzie, też na Dice Tower bardzo lubię jakby, dyskusje, czy te, te sesje Q&A, mm. które robi Tom Basel, czy, czy ktokolwiek inny. I, Ostatnio to jest to, czego głównie poszukuję w mediach planszówkowych, czyli taka publicystyka, czy coś takiego, recenzje, czy generalnie no? opowiadanie. No, jak ktoś opowiada o grze, jakby chodzi mi o to, co on w tej grze widzi i jeżeli opowiada ciekawie, no to mogę siedzieć i słuchać. Tak? Także to, to tyle w tym temacie. I ostatnie pytanie od Łukasza Giersza. Czym zajmujemy się na co dzień? Takie pozaplanszówkowe Ola, czym zajmujemy się na co dzień? E, obydwoje pracujemy w, w dużej... W, w, w największej dłużej... firmie, która e, działa na rynku <głos> awiacyjnym na świecie i robimy różne rzeczy. Ja rysuję mapy lotnisk. Tak, a ja wymyślam różne rzeczy nowe i symuluję różne rzeczy. <głos> Także to, to tyle, żeby się nie zagłębiać, bo Że to jest wszystko symulant. jest takie tam, takie wszystko poufne i tajne. Także tak. I ostatnie pytanie, jakie dostaliśmy, anonimowo, więc y, ktoś skorzystał z anonimowego kanału, czyli naszego formularza kontaktowego, gdzie nie trzeba podawać nic. Pan anonim podpisał się jako ja, w sensie nie ja, tylko ja. ja zadał pytanie, kiedy wreszcie przestaniecie nagrywać? Najbardziej jakby chwyciło mnie za serce to wreszcie. Czyli, że czeka od dłuższego czasu. I, i tutaj można by a powiedzieć... Widać a tutaj można, No właśnie, a tutaj można by powiedzieć, że tak jak jest technika nie niekarm trola to ja nie uważam, że to jest trolujące pytanie, tylko to jest bardzo dobre pytanie. I mamy na nie, myślę, całkiem niezłą odpowiedź, bo kiedy, Ola, przestaniemy nagrywać? 1 kwietnia? Tylko jeszcze nie wiadomo, którego roku. Wrzucimy taki po prostu wpis, że gra warto świeczki i kończy działalność wrzucimy to 1 kwietnia, więc będzie taki i żart, i nie żart, i nie będzie wiadomo. Ale jeszcze... <głos> Paweł jest dobry w takie żarty. jest super żart, prawda? zdarzają. Także, te... no cóż, to tyle. Ale ja chciałam od siebie powiedzieć, że przestaniemy nagrywać, jak nie będzie nam się chciało gadać. No tak, ale to oprócz takich też losowych jakichś tam sytuacji, że jak na przykład któryś z nas straci głos. Na zawsze na przykład. To wtedy też przestaniemy, ale jakby jeśli chodzi o takie planowe zakończenie nagrywania, to będzie to któregoś 1 kwietnia. tak Jeżeli nic potwierdzę. innego się nie wydarzy po drodze. Dobrze, i to wszystko w Przegrywniku, trochę dłuższym niż poprzednim, ale no było dużo pytań. Było dużo pytań, także też zapraszamy do zadawania. Całkiem spoko, że tyle pytań, pytań dostaliśmy. W, do kolejnych odsłon Przegrywnika. Tak, zadawajcie pytania, bo to jest super i fajnie wiedzieć, że ktoś się interesuje. To była audycja Gra Warta Świeczki, Przegrywnik mówi dla Was. Ola Szyszło. I Paweł Kajak. Dziękujemy za Wasz czas, za Waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem.